Cześć, oglądasz 314wo.pl, 314 to liczba pi, wo to wo, razem to tworzy taki rebus, który są po prostu odgadnij. Ja nazywam się Bartek Staniszewski, a dziś pokażę Wam tu z dołu, bo możesz poczuć się troszkę taki ponade mną, taki, taki ważniejszy, bo, bo, bo mówię do Ciebie tak z dołu. Ale za chwilę i tak będę pokazywał ekran, więc mniejsza, mniejsza o, to, o to, gdzie tutaj się znajduje. Warka 40. Fermentacja. Tak, pokażę wam, pokażę wam jak przebiegała fermentacja. No dobrze, zapraszam na ekran, bo, bo będę pokazywał ją na ekranie. Nie, nie bąbelki, nie bulgotanie, nie jakieś takie rzeczy drożnej i te sprawy, tylko po prostu twarde dane, liczby. Dobrze. To są wykresy. Ja w ogóle je zbieram, zbieram, zbieram, zbieram, o. Tutaj, natomiast jak widać tutaj na końcu jakieś zaburzenie, z którym nie mogłem sobie poradzić ze skasowaniem tego. I stąd przeniosłem sobie te dane do wykresu. Tak przebiegała fermentacja. Linia niebieska to temperatura, linia czerwona to stopień odfermentowania. Nieważne są te jednostki w tym stopniu odfermentowania, to jest po prostu... Załóżmy, że jest to stopień odfermentowania w dowolnych w byle jakich jednostkach. No i dobrze, no jak widzimy, jak widać tutaj w tym miejscu, to już było po fermentacji, Także zaczęła się ona gdzieś tutaj, um, zobaczmy to dokładnie, bo zobaczmy dokładnie kiedy, kiedy pierwszą próbkę mam w, o północy y, 9 czerwca, a tutaj gdzieś w okolicach 10 czerwca godziny 16 to już jest y, no, po fermentacji dane mamy prostą linię, czyli mniej więcej y, trwała ta fermentacja 36 godzin. Temperatura y, tutaj widać samej fermentacji podskoczyła do 20, no i potem już spadła. Y, nawet się, y, ponieważ nie wiedziałem jakie to jednostki, nie, nie, nie, nie mam skalibrowanego tego ispindla, który to kontroluje na bieżąco, to się bałem, że to może jest nieodfermentowane, dlatego tą temperaturę obniżyłem, ale jak widać na, nie przełożyło się to na odfermentowanie. Co ja mówię? Aha, tutaj, tutaj się przestraszyłem, zacząłem tą temperaturę podwyższać, ale jak widać tutaj nic się już nie, nie zmieniło. Na koniec fermentacji, na koniec fermentacji z, obniżyłem temperaturę po to, żeby żeby tam te wszystkie drożdże opadły, żeby tak sklarować trochę tą brzeczkę. No i cóż, i to w zasadzie tyle jeśli chodzi o, o sam przebieg fermentacji. Tak. Mam materiały jakieś z butelkowania. Nie wiem czy je załączę bo to w zasadzie nic ciekawego, tak jak się nad tym zastanowiłem, kompletnie bez sensu, więc po prostu powiem. Uzyskałem 42 butelki... 42? 44 butelki półlitrowe plus 1,033 yy, Piwo było takie brązowe, więc nie czarne, na pewno no, nie wyszedł mi ten stout za bardzo, mam ochotę go Powtórzyć z pewnymi modyfikacjami. No, w każdym razie, piwo było takie brązowe. Zresztą, mam, pokażę, to, to akurat pokażę, no, bo to ten. W każdym razie żegnam się z wami już, bo nie wiem, jak to w zasadzie po montażu wyjdzie tego filmu. No, taka, taki chaos. Aha, i w ogóle jak. żona mi powiedziała, że nie może. To jest po prostu dramat. To, co się dzieje w tyle za mną bałagan... masakra. No masakra, no, tak, tak być nie może, więc yy, po prostu nie oglądajcie tego. Nie oglądajcie, bo to wstyd, no. Wstyd oglądać, wstyd pokazywać. Także ja się żegnam, yy, ogląda... <śmiech> żegnam się, ale być może po tym pożegnaniu jeszcze coś tam będzie wmontowane, no ale cześć, do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia. Yy, oglądałeś 314wo.pl ja nazywam się Bartek Staniszewski opowiada, opowiadałem wam o fermentacji mojego 40 piwa zapach bardzo ładny na razie i wygląd też wszystko jest zdrowe tak to wygląda tak jak podczas tego zacierania i gotowania miałem no nie najlepszy dzień, można powiedzieć, a 28 czerwca, nie wiem czy mówiłem, już po, po pierwszej tuż. Tak dzisiaj się cieszę na to piwo, że ono, że ono powstało, że jest, w gruncie rzeczy, moim zdaniem, te jego parametry, ta lekkość, będzie wręcz atutem jego, tak, taki bardziej będzie to Irish, Irish Stout, wytrawny, mam nadzieję, tak, taki powinien być. Jestem także w gruncie rzeczy jestem zadowolony, choć tak jak mówiłem, z tej wydajności nie jestem zadowolony, to, to poszło słabo. Nie wiem, czy Beersmith dobrze robi ten dobrze ocenia ciemne słody. Myślę, że powinien, no ale to jest jedna rzecz, która być może poszła nie tak, czyli zbyt wysoka ekstraktywność została oceniona ze słodów palonych, a one mają niewielki, niewiele cukru. A druga sprawa, którą na pewno poprawię, to jest to, że będę śrutował drobniej. No dobra, ale to jest inny temat, teraz jedziemy przelewać. Piwo jest zimne, wyciągnięte prosto z lodówki. Dzięki temu obniżyłem na sam koniec fermentacji, obniżyłem temperaturę, dzięki temu Yy, ono powinno być bardziej klarowne, yy, no i drożdże powinny się ładnie zgromadzić na samym dnie. Zresztą tak było, ściągnąłem prawie do samego końca i one, no raz, że one są yy, silnie flokulujące, czyli zbierające się w, w grupy, w, ładnie opadły na dno, ale dzięki temperaturze, proszę. Do samego końca spuści, spuściłem to piwo. I, I zostały same drożdże. E, tak. No to koniec tego wszystkiego, koniec znaczy fermentacji. E, teraz czas dokonać pewnych pomiarów. E, pomiarów, no i wstępnej degustacji. Tak wygląda piwo. Niedobrze. W sensie miało być czarne, a jest, no pod światło jest takie no, jest brunatne, no, najwyżej. Nawet prześwituje słońce przez niej. 5 bricks, To jeszcze nie wiem ile to jest plato, zaraz to sprawdzę. 6. Nie czuję aromatów palonych, a tego bym się spodziewał, w końcu tam dużo słodów palonych i różnych takich czarnych poszło. No tak, ale już w... w smaku jest w smaku są te palone słody No może tutaj w aromacie też są, ale nie aż tak jak jakbym się spodziewał no. Ale jest solidna goryczka. No będzie, będzie pite. Dobre, dobre będzie. Nie zepsute, bardzo dobre.